Galaktyczne pustkowie wokół I plaża w Purville W moim oku Chodź! Pomaluj mi świat Podaruj mi fart Powaluj mi czas zaczaruj mój las Zaplanuj mój wjazd Przekazuj dla mas Pokazuj im blask, zapali mój gwiazd Pomału idź brat Pomału idź brat Planeta, ziemia, wciąż zmienia nasz punkt widzenia Sztafeta przez pokolenia Biologia, fizyka, chemia, wciąż goniąc marzenia, ścigając we własne plany, zmieniając umysł, stany, czciciele, płatam organy Ciągle gramy, mijamy te bramy, malujemy plamy, przemierzamy nieznany, zastany świat, pełen zmiany, wyimaginowany, kochany, życia nauk, uprowiany pomału, czekamy na noc, całą nazajutrz Zwisani Wsię rodzaju, zastani na skraju, zaspani w kraju, tanich nich Wzesłani z raju, wygnani na pani w gaju Na marzeń haju, zrodzeni w jaju Na dróg rozstaju, rozczani do granic szału Roznańczeni w balu, na fali szkwału Buran z bajkału, mistrzowie łupu, podziału, Banał, łowcy kryształ, do finału Doprowadzić swój film, pomału niosę wór chwil Aż na plażę w Półwil Aż na plażę w Bullville. Na plażę w Bullville. Na plażę w Półwil Cały świat zapada się w mej oka studni Na plaży w Purwil Ci ludzie różni z dolin, gór i równin Na plaży w Purwil Na plaży w Purwil Krew stroni tudni I cały świat zapada się w mej oka studni Pulsuje ból w nim, stąd aż porównik, ci ludzie różni, z dolin gór i równin no, okrutni, w słowach brudni, wobec Boga równi. Weź moją rękę, usiądź koło mnie, mów mi, daj swój grów mi, poczekamy tu do Trud trudno w roku kształty jest odróżnić. Chronos dla nas zatrzyma sekundnik, przyszli ziemię spulchnić, planetę zaludnić i nie ma różnić. tak bardzo pragnąc każdej kolejnej chwili. Nie daje rady, kurwa, polej te kili. Na plaży w Półwil Na plaży w Bullville. Cały świat zapada się w mej studni Na plaży w Półwil Ci ludzie różni z dolin, gór i równin Na plaży w Półwil